Kochani, jest już polska wersja Instrumentum Laboris, czyli dokumentu, nad którym będą pracowali uczestnicy kolejnej jesiennej sesji synodu w Rzymie już za parę tygodni. Ale dokument jest ważny nie tylko dla nich, myślę, że dla nas wszystkich, ponieważ pokazuje całą dotychczasową drogę, jaką Kościół przeszedł w trakcie procesu synodalnego. Znajdziemy więc tam najważniejsze pytania i problemy, które Kościół dzisiaj diagnozuje dla siebie jako szczególnie istotne. Nie zawsze są one zgodne z tym, co myśli na temat Kościoła szeroko rozumiana opinia publiczna. Jeszcze jedna ciekawostka. Być może ktoś jest cały czas na wakacyjnych szlakach albo spędza dużo czasu w aucie i nie ma zbyt dużo możliwości, żeby przeczytać ten tekst, Została także nagrana wersja audio, czyli audiobook, więc można go odsłuchać albo go przeczytać jak kto woli. Chciałbym też bardzo podziękować ludziom świeckim, bo to jest ich inicjatywa, żeby to tłumaczenie zrobić i żeby je w taki sposób opracować. Oni na to wpadli, oni to zrobili dzięki temu, że mają bardzo dużo entuzjazmu i szczerej miłości do Kościoła. Więc dzięki, a wszystkich zachęcam do Zapoznania się z tekstem instrumentum laboris. 16. zwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu biskupów. Jak być synodalnym kościołem misyjnym Instrumentum laboris na drugą sesję. Październik 2024 Czyta Katarzyna Majda. Rozdział pierwszy. Wstęp. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza Odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. Księga Izajasza, rozdział 25, wiersze 6, 7, 8 Prorok Izajasz przedstawia obraz obfitej i wykwintnej uczty przygotowanej przez Pana na szczycie góry. Symbol wspólnotowości i komunii przeznaczonej dla wszystkich narodów. W chwili powrotu do Ojca Pan Jezus powierza swoim uczniom zadanie dotarcia do wszystkich narodów, aby służyć im ucztą składającą się z pokarmu, dającego pełnię życia i radości. Poprzez swój Kościół, prowadzony przez Jego Ducha, Pan chce ożywić nadzieję w sercu ludzkości, przywrócić radość i zbawić wszystkich, zwłaszcza tych, których twarze są naznaczone łzami i którzy wołają do Niego w udręce. Ich krzyki docierają do uszu wszystkich uczniów Chrystusa, mężczyzn i kobiet, którzy zagłębiają się w zawiłości ludzkich losów. Ich krzyki są jeszcze silniejsze w tym czasie, kiedy drodze synodu towarzyszą wybuchy nowych wojen i konfliktów zbrojnych, powiększając już i tak liczne konflikty, które wciąż zabarwiają świat krwią. W sercu synodu 2021-2024 Ku kościołowi synodalnemu, komunia, uczestnictwo, misja, znajduje się wezwanie do radości i odnowy ludu Bożego w naśladowaniu Pana i zaangażowaniu na służbę Jego misji. Wezwanie do bycia uczniami, misjonarzami opiera się na wspólnej tożsamości chrzcielnej. Jest zakorzenione w różnorodności kontekstów, w których Kościół jest obecny oraz odnajduje jedność w jedynym Ojcu, jedynym Panu, jedynym Duchu Świętym. Jest wezwaniem do wszystkich ochrzczonych, bez wyjątku. Cały lud Boży jest podmiotem głoszenia Ewangelii. W nim każdy ochrzczony jest wezwany, aby być protagonistą misji, ponieważ wszyscy jesteśmy uczniami misjonarzami. Ta odnowa znajduje swój wyraz w Kościele, który zgromadzony przez Ducha Świętego za pośrednictwem słowa i sakramentu Obwieszcza światu, łaknącemu sensu i spragnionemu komunii oraz solidarności, zbawienie, którego nieustannie doświadcza. To dlatego tego świata Pan przygotowuje ucztę na swej górze. Praktykowanie synodalności jest sposobem, w jaki dzisiaj odnawiamy nasze zaangażowanie w tę misję i jest wyrazem natury Kościoła. Wzrastać jako uczniowie misjonarze oznacza przede wszystkim dać odpowiedź na wezwanie Jezusa do pójścia za nim, odpowiadając na dar, który otrzymaliśmy, gdy zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oznacza to również naukę wzajemnego towarzyszenia sobie jako ludowi pielgrzymów, wędrującemu przez historię do wspólnego celu, którym jest Królestwo Niebieskie. Przemierzając tę drogę, Łamiąc chleb słowa i Eucharystii, przemieniamy się w to, co otrzymujemy. Rozumiemy zatem, że nasza tożsamość jako zbawionego i uświęconego ludu ma nieodłączny wymiar wspólnotowy, obejmujący wszystkie pokolenia wierzących, które nas poprzedzały i przyjdą po nas. Zbawienie, które trzeba przyjąć i o którym mamy świadczyć, jest relacyjne, ponieważ nikt nie zbawia się sam. A raczej posługując się słowami pewnej azjatyckiej konferencji episkopatu, stopniowo uświadamiamy sobie, że synodalność nie jest po prostu celem, lecz drogą wszystkich wiernych, którą musimy przemierzyć razem, ramię w ramię. Dlatego zrozumienie jej pełnego znaczenia wymaga czasu. Święty Augustyn mówi o życiu chrześcijańskim jako o pielgrzymce solidarności, wspólnym podążaniu do Boga nie krokami, lecz miłością, dzieląc się życiem wypełnionym modlitwą, głoszeniem i miłością bliźniego. Sobór Watykański II naucza, że wszyscy ludzie powołani są do tego zjednoczenia z Chrystusem, który jest światłością świata i od którego pochodzimy, dzięki któremu żyjemy, do którego zdążamy. W sercu drogi synodalnej znajduje się pragnienie, starożytne i zawsze nowe, aby przekazać wszystkim obietnicę, i zaproszenie Pana, zachowane w żywej tradycji Kościoła, do rozpoznania obecności zmartwychwstałego Pana pośród nas i przyjęcia wielorakich owoców działania Jego Ducha. Gdy z radością i nadzieją postępujemy naprzód, na drodze synodu prowadzi nas wizja Kościoła, pielgrzymującego ludu, który w każdej części świata, z miłości do swojej misji, dąży do synodalnego nawrócenia. Jest to wizja, która drastycznie kontrastuje z rzeczywistością świata pogrążonego w kryzysie, którego rany i skandaliczne nierówności boleśnie rezonują w sercach wszystkich uczniów Chrystusa, skłaniając nas do modlitwy za wszystkie ofiary przemocy i niesprawiedliwości oraz do odnowienia naszego zaangażowania u boku kobiet i mężczyzn na całym świecie, którzy usiłują być rzemieślnikami sprawiedliwości i pokoju. Trzy lata drogi Po otwarciu procesu synodalnego w dniach 9 i 10 października 2021 roku kościoły lokalne na całym świecie w różnym rytmie i na wielorakie sposoby rozpoczęły pierwszą fazę słuchania. Przynależność do kościoła oznacza bycie częścią jedynego ludu bożego, składającego się z osób i wspólnot żyjących w konkretnych czasach i miejscach. Synodalne słuchanie rozpoczęło się od tych wspólnot, przechodząc następnie przez etap diecezjalny, krajowy i kontynentalny. W ciągłym dialogu wspieranym przez sekretariat generalny synodu, za pośrednictwem publikowanych syntez i dokumentów roboczych. Cyrkularność procesu synodalnego jest sposobem na uznanie i docenienie zakorzenienia Kościoła w różnorodnych kontekstach, co sprzyja łączącym je więziom. Nowością tej pierwszej fazy było doświadczenie zgromadzeń kontynentalnych, które doprowadziły do spotkania kościołów lokalnych z tego samego obszaru geograficznego, zapraszając je do nauki wzajemnego słuchania, towarzyszenia sobie w drodze i do wspólnego rozeznawania głównych wyzwań związanych z wypełnianiem misji w kontekście, w którym się znajdują. Pierwsza sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów przyjmując owoce tego słuchania, aby poprzez modlitwę i dialog rozeznać kroki, które Duch Święty nakazuje nam podjąć, zainaugurowała drugi etap synodu. Faza ta potrwa do zakończenia drugiej sesji, czyli do października 2024, kiedy to Ojcu Świętemu zostaną przedstawione owoce pracy z myślą o ich bardziej intensywnym i konkretnym wdrożeniu przez wszystkie kościoły lokalne. Przygotowanie drugiej sesji synodu z konieczności opiera się na wynikach sesji pierwszej, przedstawionych w sprawozdaniu podsumowującym. Zgodnie z cyrkularnością charakteryzującą cały proces synodalny i w celu zapewnienia jasnego ukierunkowania prac drugiej sesji, rozpoczęto nowe konsultacje z kościołami lokalnymi na całym świecie, kierując się pytaniem przewodnim – w jaki sposób być kościołem synodalnym w misji? Jak wyjaśnia dokument, zmierzając ku październikowi 2024, celem konsultacji było zidentyfikowanie dróg, którymi możemy podążać oraz narzędzi, które należy przyjąć w różnych kontekstach i okolicznościach, aby podkreślić oryginalność każdego kościoła lokalnego i każdej osoby ochrzczonej w wyjątkowej misji głoszenia zmartwychwstałego Pana i Jego Ewangelii współczesnemu światu. Nie chodzi zatem o to, by ograniczyć się do zaplanowania ulepszeń technicznych czy proceduralnych, które uczyniłyby struktury Kościoła bardziej skutecznymi, ale raczej o pracę nad konkretnymi formami zaangażowania misyjnego, do którego jesteśmy wezwani w ramach charakterystycznego dla synodalnego Kościoła dynamizmu między jednością a różnorodnością. Przy redagowaniu niniejszego Instrumentum Laboris na drugą sesję Fundament stanowiły odpowiedzi na pytanie przewodnie nadesłane przez większość konferencji episkopatów i ich zgrupowań kontynentalnych, przez katolickie kościoły wschodnie, diecezje nienależące do konferencji episkopatów, dykasterię kurii rzymskiej, Unię Przełożonych Generalnych i Międzynarodową Unię Przełożonych Generalnych reprezentujących życie konsekrowane, a także świadectwa doświadczeń i dobrych praktyk otrzymane z całego świata oraz obserwacje z prawie 200 międzynarodowych środowisk, wydziałów uniwersyteckich, stowarzyszeń wiernych, wspólnot i osób indywidualnych z całego świata. Dzięki temu Instrumentum Laboris jest zakorzeniony w życiu ludu Bożego obecnego na całym świecie. Głosy te wyrażały wdzięczność za przebytą drogę, świadczyły o trudach, jakich czasem ona wymaga, ale przede wszystkim mówiły o pragnieniu pójścia naprzód. Konferencja Episkopatu Ameryki Północnej wyraziła to słowami – wdzięczność za drogę synodalną jest głęboka. Wiele już zostało poczynione, abyśmy mogli sobie współtowarzyszyć na ścieżce synodalnej w ramach Kościoła Stanów Zjednoczonych. Pozostają nadal napięcia, które będą wymagały dalszej refleksji i dialogu, czerpiąc inspirację z idei kultury spotkania proponowanej przez papieża Franciszka. Napięcia te jednak nie rozbijają komunii miłości w Kościele. Przypominają nam również, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Zwróćmy na przykład uwagę na słowa jednej z federacji konferencji episkopatów. Wiele raportów z całej Azji pokazuje ogromny entuzjazm dla metodologii synodalnej, która wykorzystuje rozmowę w Duchu Świętym jako punkt wyjścia dla drogi synodalnej. Wiele diecezji i konferencji episkopatów wprowadziło tę metodę do swoich struktur z wielkim sukcesem. Entuzjazm ten przełożył się już na konkretne kroki podjęte w celu wypróbowania bardziej synodalnego sposobu postępowania. W jednej z europejskich konferencji episkopatu zdecydowano się na rozpoczęcie pięcioletniej synodalnej fazy eksperymentalnej. Chodzi o to, by na szczeblu krajowym rozwijać, poddawać ewaluacji i doskonalić formy konsultacji synodalnych, dialogu, rozeznawania, a także procesów decyzyjnych, które integrują fazę wypracowywania decyzji z fazą ich podejmowania. Uwzględnione zostaną doświadczenia diecezjalne, jak i synodalne osiągnięcia w innych częściach świata i w kościele powszechnym. Znajdujemy się na początku wymagającej, ale ważnej ścieżki edukacyjnej. Istnieje duża świadomość wartości kościołów lokalnych, ich drogi, bogactwa, które wnoszą oraz potrzeby, by ich głos został usłyszany. Według syntezy przesłanej przez jedną z konferencji episkopatów afrykańskich nie można już postrzegać i traktować kościołów lokalnych jedynie jako odbiorców głoszenia Ewangelii. Którzy mają niewiele lub nie mają nic do zaoferowania Wkład ten został wzbogacony o owoce międzynarodowego spotkania Proboszczowie dla synodu Które było okazją do wysłuchania księży zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne Syntezy grup roboczych wyrażają przede wszystkim radość z możliwości słuchania się nawzajem Wzbogacające doświadczenie, które umocniło głębokie poczucie zrozumienia i szacunku wobec specyficznych kontekstów pochodzenia każdego z uczestników. Wyrażono również potrzebę nowego zrozumienia roli proboszcza w kościele synodalnym z poszanowaniem różnorodności tradycji w kościele oraz obawy dotyczące niemożności dotarcia do peryferii i tych, którzy żyją na marginesie. Jeśli kościół chce być synodalny, musi wsłuchać się w głos tych osób. Podobnie w niniejszym Instrumentum Laboris wykorzystano materiały opracowane przez pięć grup roboczych, powołanych przez sekretariat generalny synodu. Grupy te składały się z ekspertów z różnych części świata, osób różnej płci i pełniących różne funkcje kościelne. Posługując się metodą synodalną pogłębiono refleksję teologiczną i kanoniczną na temat znaczenia synodalności i jej implikacji dla życia kościoła. Została powołana grupa ekspertów, złożona z biskupów, prezbiterów, osób konsekrowanych, świeckich, mężczyzn i kobiet, teologów, kanonistów i biblistów pochodzących ze wszystkich kontynentów i z różnych kontekstów kościelnych, której zostało powierzone zadanie przeczytania wszystkich otrzymanych wypowiedzi i materiałów oraz sformułowanie odpowiedzi na pytanie przewodnie w celu zredagowania niniejszego Instrumentum Laboris. Refleksje tej grupy, jak również refleksje pięciu wcześniej wspomnianych grup roboczych, zostaną także wykorzystane w dalszych materiałach towarzyszących temu Instrumentum Laboris, co ma na celu zapewnienie teologicznych podstaw dla niektórych z powyższych treści. Wraz z pracami podjętymi w celu przygotowania drugiej sesji rozpoczęła się również praca dziesięciu grup badawczych, których zadaniem jest zgłębienie innych tematów wynikających ze sprawozdania podsumowującego i wskazanych przez Ojca Świętego na zakończenie międzynarodowej konsultacji. Wymienione grupy badawcze złożone z duchownych i ekspertów ze wszystkich kontynentów stosują synodalną metodę pracy i zostały utworzone na mocy wspólnego porozumienia między kompetentnymi dykasteriami kurii rzymskiej a sekretariatem generalnym synodu któremu powierzono ich koordynację. Zgodnie z podpisanym przez papieża Franciszka 16 lutego 2024 roku hirografem i w duchu Konstytucji Apostolskiej Praedicate Evangelium. Grupy badawcze, jeśli to możliwe, powinny zakończyć swoje badania do czerwca 2025 roku. Jednak będą zobowiązane przedstawić raport z sytuacji na zgromadzeniu w październiku 2024 roku. W ten sposób, nie czekając na zakończenie drugiej sesji, papież Franciszek wprowadził już niektóre zalecenia z pierwszej sesji i rozpoczął pracę nad fazą wdrożeniową, w sposób przewidziany przez konstytucję apostolską Episkopali z Komunią. Wraz z właściwą dykasterią kurii rzymskiej, a także w zależności od tematu i okoliczności, wraz z innymi, na różne sposoby zainteresowanymi dykasteriami, sekretariat generalny synodu promuje ze swej strony wcielenie wytycznych synodalnych zatwierdzonych przez biskupa rzymskiego. Ponadto w porozumieniu z dykasterią do spraw tekstów prawnych utworzono Komisję Prawa Kanonicznego na potrzeby synodu. Wreszcie stosując zalecenia pierwszej sesji 25 kwietnia 2024 roku Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru ogłosiło utworzenie specjalnej komisji w celu rozeznania teologicznych i duszpasterskich implikacji poligami dla Kościoła w Afryce. Narzędzie pracy na drugą sesję Poprzez drogę utkaną z ciszy, modlitwy, słuchania słowa Bożego, braterskiego dialogu i radosnych spotkań, czasem niepozbawionych trudności, jako lud Boży stawaliśmy się bardziej świadomi naszej relacji jako braci i sióstr w Chrystusie i wspólnej odpowiedzialności za bycie wspólnotą zbawionych, która głosi całemu światu słowem i życiem piękno Królestwa Bożego. Tożsamość ta nie jest abstrakcyjną ideą, lecz żywym doświadczeniem utkanym z imion i twarzy. W trakcie przygotowań do drugiej sesji i podczas jej prac nadal konfrontujemy się z pytaniem, w jaki sposób tożsamość synodalnego ludu bożego w misji może przybrać konkretną formę w relacjach, na drogach i w miejscach, w których toczy się życie Kościoła. Aktualne Instrumentum Laboris ma służyć temu celowi w spójności z tym, co już stwierdzono w tym zakresie na pierwszej sesji. Nie jest to dokument Magisterium Kościoła, ani raport z badania socjologicznego. Nie oferuje wskazań operacyjnych, celów i zadań, ani pełnego opracowania wizji teologicznej. Aby zrozumieć ten dokument, kluczowe jest umiejscowienie go w kontekście całego procesu synodalnego. Jako, że jest on ukształtowany przez cyrkularność dialogu między kościołami, animowanego i wspieranego przez pracę sekretariatu generalnego synodu. Pierwsza sesja zgromadzenia zebrała wyniki podwójnych konsultacji, lokalnej i kontynentalnej, koncentrujących się na poszukiwaniu charakterystycznych znaków kościoła synodalnego oraz dynamiki komunii, misji i uczestnictwa, które go charakteryzują. Poprzez modlitwę, dialog i rozeznanie pierwsze zgromadzenie synodu zebrało i sformułowało w sprawozdaniu podsumowującym zbieżności, kwestie do podjęcia i propozycje, które wyłoniły się ze wspólnej pracy. To, co się wyłoniło, można zrozumieć jako wstępną odpowiedź na pytanie kościele synodalny – co mówisz sam o sobie? Druga sesja nie powraca do tego zagadnienia – lecz jest wezwana do pójścia dalej, koncentrując się na pytaniu przewodnim, jak być kościołem synodalnym w misji. Inne kwestie, które pojawiły się w trakcie drogi są przedmiotem pracy, która jest kontynuowana w inny sposób, zarówno na poziomie kościołów lokalnych, jak i w dziesięciu grupach badawczych. Obie sesje nie mogą być traktowane oddzielnie, ani sobie przeciwstawiane stanowią kontinuum i, co najważniejsze, są częścią szerszego procesu, który, jak wskazano w Konstytucji Apostolskiej Episcopalis Komunio, nie zakończy się pod koniec października 2024 roku. W praktyce niniejsze Instrumentum Laboris otwiera sekcja poświęcona fundamentom rozumienia synodalności, która ponownie proponuje drogę dojrzewania świadomości synodalnej zatwierdzoną wcześniej przez pierwszą sesję. Dalej następują trzy ściśle powiązane ze sobą części, które oświetlają synodalne życie misyjne Kościoła z różnych perspektyw. Pierwsza z perspektywy relacji z Panem, między braćmi i siostrami oraz między Kościołem, które zdecydowanie bardziej podtrzymują żywotność Kościoła niż jego struktury. Druga z perspektywy dróg które w praktyce wspierają i umacniają dynamizm relacji. Trzecia. Z perspektywy miejsc, które opierając się pokusie abstrakcyjnego uniwersalizmu są namacalnym kontekstem wcielania się konkretnych relacji naznaczonych różnorodnością, pluralizmem, wzajemnymi powiązaniami oraz głęboko osadzonych na fundamencie, z którego rodzi się wyznanie wiary. Każda z tych sekcji będzie przedmiotem modlitwy, dialogu, i rozeznania w ramach modułów strukturyzujących pracę drugiej sesji, w której każdy zostanie zaproszony, aby oferować swój wkład jako dar dla innych, a nie jako absolutną pewność. Na drodze, którą członkowie zgromadzenia są wezwani przemierzyć i spisać razem. Na tej podstawie zostanie opracowany dokument końcowy który obejmie cały dotychczas przeprowadzony proces, oferując Ojcu Świętemu wskazówki dotyczące dalszych kroków i konkretnych form ich realizacji. Możemy spodziewać się pogłębienia wspólnego zrozumienia synodalności, szerszego skupienia się na praktykach kościoła synodalnego, a nawet propozycji jakichś zmian w prawie kanonicznym. Niemniej jednak z pewnością nie możemy spodziewać się odpowiedzi na wszystkie pytania. Również dlatego, że w trakcie drogi nawrócenia i reformy pojawią się kolejne pytania, do których podjęcia druga sesja zaprosi cały Kościół. Wśród korzyści płynących z dotychczasowego procesu należy bez wątpienia podkreślić fakt, że doświadczyliśmy i nauczyliśmy się metody, dzięki której możemy wspólnie podejmować różne zagadnienia w oparciu o dialog i rozeznanie. Wciąż uczymy się, jak być synodalnym Kościołem w misji, jednak już przekonaliśmy się, że możemy podejmować to zadanie z radością.